Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności Jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Prokuratura wszczyna postępowanie dotyczące prania brudnych pieniędzy i oszustwa, a chodzi o kryptowaluty, o których dziś głośno było w Sejmie. Ważne dla posiadaczy zwierząt. Sejm przyjął przepisy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Trzeba będzie je zaczipować. Kolejna audycja radiowej Jedynki z nietypowego miejsca. Na stulecie Polskiego Radia za chwilę folder ulubione z Warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To katowicka prokuratura poprowadzi śledztwo w sprawie działalności rynku kryptowalut. Mowa przede wszystkim o firmie Zonda Krypto, a o skali nadużyć mówił przed chwilą na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Od 2023 roku do teraz ponad 200 milionów strat, jakie obywatele polscy zgłaszają do prokuratury, ale jak zobaczymy na liczbę tak zwanych wyłudzeń inwestycyjnych, Proszę Państwa, to jest kwota 1,184 milion. Minister Żurek przekonuje, że aby skutecznie walczyć z nadużyciami na tym rynku, konieczna jest ustawa. Była ale było też do niej dwukrotnie prezydenckie weto, którego dziś w Sejmie nie udało się odrzucić. Zabrakło 20 głosów, rządzący zapowiadają trzecie podejście. Zostańmy jeszcze w Sejmie, bo zapadła decyzja ważna dla wszystkich posiadaczy zwierząt. To ustawa o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, w, skute, w skrócie KROPIK. Oprócz stworzenia Krajowej Bazy zakłada ona obowiązek chipowania wszystkich psów i kotów, zarówno tych, które mają właścicieli, jak i przybywających w schroniskach, a dane z rejestru widoczne będą w M obywatelu. To rozwiązanie jest bardzo potrzebne dla wszystkich. Trzeba czepować, bo po tym naprawdę jest problem. Zarówno piaski schroniskowe, jak i domy powinny być zaczypowane. Koszt oznakowania chipem oraz koszt rejestracji zwierzęcia w rejestrze to 50 zł za każdą z tych usług, a szacuje się, że blisko milion zwierząt domowych żyje w Polsce bez właściciela.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 Członkowie stowarzyszenia Ultimatum prezesa się nie przestraszyli, z planów nie rezygnują i jak usłyszałam zamierzają do swojej wizji prezesa partii jednak przekonać. Sylwia Białek, bardzo dziękuję za to podsumowanie. W weekend paliwa mają być najtańsze od czasów wprowadzenia rządowego programu CPN. Ceny paliw niżej. Jak ogłosił resort energii, benzyna 95 za 6,3 zł, a diesel za maksymalnie 7,57 Kierowcy aut na autogaz raczej nie doczekają się objęcia CPN-em także tego paliwa, mówi Polskiemu Radiu szef resortu Miłosz Motyka. Tutaj ten, tendencja jest pozytywna. Sygnał, które utrzymujemy są w tym zakresie optymistyczne. I to myślę też w zakresie tego Rozszerzenia programu CPN jest pewna odpowiedź. Autogaz średnio kosztuje dziś 3,79. Na niektórych stacjach przekroczył już 4 zł. Minister Motyka uspokaja tych tych, którzy martwią się o wylot samolotów. Paliwa lotniczego zapasy mamy na co najmniej kilka tygodni. Pożegnanie wybitnego pisarza, laureata literackiej nagrody Nike. Na warszawskich Powązkach zaczynają się właśnie uroczystości pogrzebowe Wiesława Myśliwskiego. Jego książki przetłumaczono na ponad 20 języków, a jego liczne utwory doczekały się adaptacji filmowych i realizacji teatralnych. Pisał, zależymy od pamięci, jak las od drzew, a rzeka od brzegów. Prozaik, dramaturk i eseista zmarł pod koniec marca w Warszawie, miał 94 lata. To są aktualności jedynki. Służba w wojsku i wojskowy sprzęt budzą rosnące zainteresowanie, zwłaszcza młodych Polaków. Widać to na wojskowych targach służby i pracy w kraśniku. Jeszcze wszystkich nie obejrzeliśmy, no ale na przykład te wozy na podwoziu Rosomaka są jednak imponujące. Wchodzimy teraz do pojazdu. To jest Rosomak. Jesteśmy teraz w środku. Mamy magazyn zapasowy gdzie my możemy pomieścić zapasową amunicę 26 sztuk. Dziś sprzęt można oglądać do 17. Jutro podobnie od 9. Czas na kolejną audycję radiowej jedynki z nietypowego miejsca. Dziś folder ulubione z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Stulecie Polskiego Radia świętowaliśmy w tym tygodniu na żywo audycjami z Kasprowego Wierku, z Dworca Centralnego czy Sopockiego Mąciaka. A jutro kulminacja. Koncert Wiek Radia. To muzyczna opowieść o historii, mówi szefowa anteny jedynki Paulina Stolarek-Marat. To jest spektakl stworzony przez Łukasza Luka-Rostkowskiego, którym występują Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Adania Rusowicz, Paktofonika, Krzysztof Cugowski, no i przede wszystkim też Orkiestra Polskiego Radia. Koncert jutro o 17 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego będzie transmitowany na antenie radiowej jedynki. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. O południe na ogół pochmurne, choć gdzie-niegdzie wyjrzy słońce. Miejscami na południu i na południowym wschodzie pokropi deszcz, a w Tatrach deszcze ze śniegiem. Najchłodniej teraz w Elblągu 5 stopni, 8 w Gdańsku i Suwałkach, 15 w Poznaniu i Rzeszowie, najcieplej w Legnicy 17. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1007 hektopaskali. Jedynka.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 14-19 kwietnia. transmisja na antenie i w mediach społecznościowych Polskiego Radia Chopin. Na festiwal zaprasza Kawaj Polska, producent fortepianów mistrzowskich Shigeru i sponsor wydarzenia. Partnerem festiwalu jest Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina.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 Wodecki, Miczen Mich, opowiadaj mi tak. Oj tak, będziemy dzisiaj Państwu opowiadać, nasi goście będą opowiadać, a to wszystko na stulecie jedynki. Dzień dobry Państwu. Marcin Wojciechowski, Ula Kaczyńska. Zaczynamy. Folder ulubione. 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17 rozpoczęła się oficjalna emisja programu pierwszego Polska, Polskiego Radia, czyli Radiowej Jedynki. Z tej okazji hucznie świętujemy setne urodziny. Zaczęliśmy nieopodal miejsca, w którym jesteśmy dziś na Dworcu Centralnym. Byliśmy na Kasprowym Wierchu w Krakowie i na Sopockim Molo. Dziś odwiedzamy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w nowym budynku który to budynek jest młodszy od radiowej jedynki o 98 lat. Nasza wizyta nie jest przypadkowa. To dowód na to, że jako najstarsza stacja radiowa w Polsce potrafimy łączyć przeszłość z przyszłością, historię z teraźniejszością. W szacunku dla tego, co było, z ekscytacją patrząc na to. Co będzie? Połączenie dziedzictwa radiowej jedynki i nowoczesnej kultury dzisiaj z gośćmi, których zaprosiliśmy, ale zaprosiliśmy także naszych słuchaczy, w zasadzie zapraszaliśmy ich przez kilka dni i również... Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, dołączyła do nas grupa naszych słuchaczy tutaj w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, czyli mamy mini publiczność. Mamy urodzinowy komplet. Tak, mamy urodzinowy komplet. Bardzo się cieszymy. Zapraszamy wszystkich Państwa do spędzenia tego czasu. A ja szczególnie polecam tę audycję tym, którzy słyszeli o Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Być może Państwo w Polsce dużo się o tym w miejscu mówiło, a nigdy tu nie byli. Dzisiaj postaramy się Państwu również odsłonić nieco tajników tego miejsca. Tak się złożyło, że z okazji Setnych Urodzin Jedynki Jessie Ware wydała nową płytę. Pomyślała, to jest dobry tak, dzień, jest żeby dzisiaj. zaprezentować Państwu nowe piosenki. A wśród tych utworów, które na płycie jest Super Bloom, Mona, Mona Zaczynamy. Polskiego Radia. To była najnowsza Jessie Ware z płyty, która ukazała się dzisiaj. Nie zapomnimy o muzyce. To nie jedyna premiera, którą dzisiaj Państwu przygotowaliśmy. Jesteśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. A z nami nasi pierwsi dzisiejsi goście: Małgorzata Szumowska, Michał Engwert. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Ludzie, którzy zwykle opisują świat obrazem. Dziś mamy dla Państwa, dla Was szczególne zadanie, no bo skoro opowiadacie o świecie obrazami, to chcielibyśmy, żebyście wczuli się w twórców radiowych. Jak mhm. opisalibyście miejsce, w którym dziś jesteśmy? Jak opisalibyście to, jak działa radio, nie używając obrazu? Opisałabym tak, że jest tu bardzo dużo echa. Mhm. I to echo się odbija od setek dziwnych jakichś ścian i przedmiotów i, i jakiś przeszkód i właściwie muszę powiedzieć, że w jakimś sensie to miejsce jest piękne, ale i opresyjne o. właśnie przez to odbijający się dźwięk y, pomieszanie głosów ludzkich, jakiejś oddalnie muzyki, kroków szelest kartek y, może jakiś delikatny wiatr spod od uchylonych drzwi tak mi to opisało. Michał? No na pewno pogłos, na pewno pogłos, duża przestrzeń, ale tak jak zawsze ja, chyba też w ogóle jako w ogóle osoba, która lubi usiąść i się zagapić, to tak samo jak się lubi zagapić, lubi się zasłuchać, więc na pewno y, bym był wyczulony i wyczulałbym słuchaczy na te skrawki rozmów, y, przebiegające dziecko, stukające obcasy, czasem szurające kapcie. Y, tak, na pewno... Życie, życie, które weszło do dużej przestrzeni. Za oknami słyszę oczywiście rytm miasta. Miasta, które cały czas się buduje tutaj za oknami. Mamy powstający nowy teatr. Ludzie obrazu myśleli kiedyś o tym, żeby pobawić się dźwiękiem i na przykład z okazji stulecia radiowej jedynki przygotować słuchowisko. Myśleliście o takiej formie artystycznego wyrazu? No ja myślę, że filmowcy... Y, tacy, którzy robią autorskie kino, to tak naprawdę od początku do końca pracują nad swoim filmem, a jednym z jego kluczowych etapów jest właśnie udźwiękowienie. I muszę tu powiedzieć, że to jest dla nas bardzo y, ważny element. I tak naprawdę y, y, myślę, że w ogóle w kinie to wszystkie te komponenty, które się składają na inscenizację, powodują, że, że no, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś pretensjonalnie, no ale film w jakimś sensie jest właśnie muzyką, to znaczy wszystko się musi złożyć. Tak jak mamy właśnie efekty te synchroniczne, do związane z ruchem albo z tym, co dzieje się na ekranie, tak samo mamy atmosfery. No i mamy całą możliwość jakby teraz tak zwanego kreatywnego, kreatywnej ingerencji, ingerencji w ten dźwięk, więc ja myślę, że my tak naprawdę to w ten dźwięk się bawimy, a słuchowisko mi się wydaje, że siłą w ogóle, bo jestem osobą, która bardzo często słucha radia, jest, jest, jest dokładnie Słowisko ma taką samą siłę dla mnie, jak tak naprawdę czytanie książek, ponieważ ono wyob wyob pobudza wyobraźnię i zapewne słuchając, każdy widzi coś innego, ale to jest chyba wspaniałe. No, oczywiście jako filmowcy mamy na to wpływ, że wizja potem jest nasza ale słuchowisko szuma, no czemu nie, no? no? ja jestem totalnie za i my wielką wagę przywiązujemy do dźwięku właśnie w naszych filmach. Także zgranie to jest zawsze właśnie ważny bardzo moment i myślę, że podchodzimy nie typowo do dźwięku. To nie ma być dźwięk realistyczny, ale dźwięk, który też coś buduje i, i dodaje do kontekstu. Muzyka rytmizuje na przykład kadry? Oczywiście, że tak. No to, to zwłaszcza w naszym wypadku mamy dość, szczególnie Michał, dość muzyczne ucho, Yy, mamy duże poczucie rytmu, yy, słyszymy, po prostu jesteśmy, że słyszą. Potrafimy też na przykład tańczyć i uważam, że to jest bardzo ważne dla filmowca. Naprawdę i często właśnie nawet tak się śmiali. a ja ciekawe, czy ten reżyser potrafi tańczyć, <grym> że to jest ważne. Dobra, którzy reżyserzy że waszym zdaniem potrafią tańczyć? No nie Ocenia... możemy tak się zachowywać, ale... tak oceniać. ale oceniając Ponieważ... Ja myślę, że na przykład Ruben Oslund potrafi tańczyć. <grym> No tak, tak. Ruben na pewno potrafi. Almodovar też, myślę, Al tam, że Almodovar potrafi. to na pewno potrafi tańczyć. Mm, Boże, no jest... Nie, nie, nie, wiem, nie wiem, ale być może e, Michał Haneke również... Walca, choć nic na to nie walca, tradycyjne, tak, tak. Spotykamy się tutaj przy okazji filmu, który przed nami, filmu dokumentalnego, o którym opowiemy za moment ze szczegółami. Czy pierwszy dokument, bo to jest pierwszy dokument w, dasze, w waszym dorobku. Absolutnie nie. Myśmy jesteśmy Dobra. doświadczonymi dokumentalistami. Ale to pracując przy fabułach, prawda? No, pra, pracujemy przy fabułach, ale zaczynaliśmy naszą karierę od dokumentu, Cisza, mhm. który jest wpisany na listę 14 najlepszych filmów w historii Szkoły Filmowej. Dokument. A Potem dokument, potem zrobiliśmy nasz paradokument All Inclusive. No i teraz ten dokument. Jeszcze dokument w ogóle? Jeszcze tak, dokument. Który przecież pamiętasz, też tak. dla telewizji Arte. Tak się nasza przygoda Tak, dla z telewizji z Arte tak, zrobiliśmy zaczęła. też dokument. Bo myśląc o dokumencie i o takiej pracy filmowca, dokumentalisty, myślałam też o filmie, który. Zrobiłaś, ale nie jest filmem dokumentalnym jako, taki, o, jako tako, czyli o 33 scenach z życia. Bardzo osobista opowieść. Nie To, może. to zrobiliśmy razem. Tak, ja wiem. <głos> tak, więc, więc pomyślałam sobie o tym, że to, jest, że, to, że to też jest jakaś forma waszego dokumentu spojrzenia i rejestrowania rzeczywistości. Natomiast teraz kamera przeszła zupełnie w inną stronę i spojrzeliście na wschód. I za chwilę porozmawiamy o waszym filmie, który premiera będzie miał na Millennium Dogs Against Gravity. Jest to film dokumentalny zatytułowane Ciało Wojny. Z okazji setnych urodzin jedynki w naszym studiu Małgorzata Szumowska i Michał Englert za chwilę wracamy do rozmowy. Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach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 Kim o czym chcesz, nim dosięgnie las, stado dzikich lwów, nim dopadnie cię, jeden z gorszych snów.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 nim dosięgnie nas Stado dzikich wów Nim dopadnie cię Jeden z gorszych Tulecie Polskiego Radia. Za nami Piotr Zioła. My jesteśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, stąd specjalne wydanie folderu Ulubione, w którym gościmy Małgorzatę Szumowską i Michała Englerta i oczywiście naszą wspaniałą publiczność, naszych słuchaczy radiowej jedynki. Mówiliśmy wcześniej o filmie Ciało Wojny, który swoją premierę będzie miał niebawem. Filmie, który zrobił na nas z Ulą ogromne wrażenie. Godzinna historia spłatająca trzy historie. Młodych Ukraińców, żołnierzy w Lwowskim Centrum Rehabilitacyjnym, walczącym o odzyskanie sprawności, ale też kolektywu, open group, próbującego zrozumieć wojnę poprzez sztukę. No i transpłciowa tancerka Dana, budująca życie w Polsce i mierząca się przy okazji z biurokracją. Trzy zupełnie różne historie i to wszystko łączy wojna. Co ten film opowie o wojnie, czego jeszcze nie wiem albo o ludziach, którzy są jej ofiarami? Myślę, że to jest taki film, który w bardzo niedosłowny sposób operuje i jakby wchodzi tak pod skórę i mm, trochę taki mieliśmy zamysł, bo w tym zalewie i pewnym już zmęczeniu e, informacji na temat wojny, bardzo brutalnych obrazów, e, social mediów, z newsów i takiej już pewnej znieczulicy, która zaczyna panować w kwestii tego tematu, która jest naturalną, Koleją rzeczy niestety, chcieliśmy zupełnie inaczej podejść i tak jak mówię, wejść bardziej w jakiś taki kontekst podskórny, zupełnie nieoceniający postaw tych ludzi. To czy ktoś chce walczyć, czy nie chce walczyć. Właściwie ten dramat ludzi, którzy są do tego zmuszeni, żeby walczyć, i, a wcale nie chcą tego robić. I myślę, że to jest siłą tego filmu, po prostu zupełnie inne podejście. Myślę, że ten film mogłyby obejrzeć osoby, które tak bardzo wysyłają młodych ludzi do wojska. Często słyszymy takie opinie w kontekście ludzi wyróżniających się, że, powinno, że armia powinna ich wyszkolić, czy wojna powinna pokazać, jak wygląda życie. Myślę, że powinny to obejrzeć, zmieniłyby trochę swój punkt widzenia i w tym momencie być może kryzysu, w którym się znajdujemy w stosunku do wojny, do jej ofiar, do ludzi, którzy tu przyjeżdżają, Warto ten film zobaczyć, obejrzeć. Myślę, że może mieć yy, sporą misję, może nieść. No bardzo byśmy chcieli, żeby właśnie ten film miał misy, mi, misję, bo po to, żeśmy go zrobili. To jest jednak film z misją i właśnie myślę, że w takiej współczesnym zalewie pewnej papki kontentowej, powiedziałabym, robienie takich filmów jest czymś, co poczu ma, daje poczucie sensu. Ja, ja myślę, że, że, że w ogóle jest taka... Yy... Jest taka czasem pułapka, kiedy, kiedy się robi filmy poruszające właśnie tematykę wojenną, że, że jakby nawet z szacunku dla, dla tych osób biorących w tym u, u, udział czasem potrafimy, dochodzi do takiego, do takiego pewnego rodzaju heroizacji. I, I ja jakby rozumiem, że intencja w tym jest czasami dobra, natomiast Trudno jest rzeczywiście chyba przyjąć taką perspektywę gdzieś w, w refleksji głęboko pacyfistyczną i myślę, że to jest to, czego myśmy szukali, a mianowicie właśnie takiego pytania, co z czym my zostaniemy, co będzie dalej. Jakby tu jesteśmy dalecy od właśnie jakiejś oceny, interwencji, chciałbym, żeby chciałbym albo nawet diagnozy, bo myślę, że. Tak samo w filmie mamy materiał archiwalny, który pokazuje, że takie historie powtarzają się co pewien czas i taka jest natura dziejów. Natomiast no, zawsze jest chyba też ciekawy ten moment takiej refleksji, którą a opowiadamy tak naprawdę dosyć intymnie i bardzo jednostkowo, y, który przychodzi, przychodzi do każdego z nas w ciszy. I, I dlatego trochę tej ciszy i tej przestrzeni szukaliśmy w tym filmie. To jest taka opowieść, która jest niezwykle przejmująca. Ja myślę sobie, że każda z historii, którą opowiadacie, każda z postaci, którą pokazujecie, bo ten film nie ma wyraźnego narratora, to może być dla każdej osoby inna historia do identyfikacji, do przeżywania. Zastanawiam się, kiedy zasiedliście przed materiałem zgromadzonym, czy macie takie momenty, takie fragmenty, takie kadry w tym filmie albo takich bohaterów, którzy szczególnie was poruszyli? Zaraz się zrewanżuję, powiem co mną tak wstrząsnęło po tej, po tej projekcji? Na no, projekcji. No było takie spotkania, nie? Tak wśród tych ludzi w tym urzędzie były takie osoby, które bardzo dla nas były takie autentyczne i, i tak szczerze mówiące, tak brutalnie właśnie, że to nie jest moja hmm. wojna. Że ja nie chcę walczyć, to że mam, nie chcę wracać, to dla mnie, mnie zrobiło bardzo duże wrażenie. Ja nawet nie byłam tego świadoma, że to tak wygląda, nie. A to wszystko właśnie było, na przykład jak byliśmy pod Lwowem, to pamiętam, ta właśnie taka cisza, jakaś nasza pokora, kiedy widzieliśmy, gdzie te rodziny przyjeżdżają do chłopaków na, na wizytę, jak lekarze podchodzą do nich. To wszystko jakąś taką wielką w nas wywołało, no chyba pokora to jest dobre słowo, taką po prostu są momenty, przy których właściwie to takie ego filmowca gdzieś się chowa i, i, i, i to na pewno chyba był ta, chyba był tego typu film. Jest tam kilka fragmentów z ze spektaklu, z wydarzenia przygotowanego przez Open Group. Na początku osoby, które mogą nie kojarzyć tej prezentacji na Biennale Wenecji. Być może nie będą wiedzieć, że to jest fragment tej, tego przedstawienia. Natomiast w filmie po prostu w pewnym momencie pojawiają się głowy postaci, twarze ludzi, uchodźców z Ukrainy, którzy na początku nie zorientowałam się, o co chodzi. Zastanawiałam się, jaka to jest figura, po co została użyta. Natomiast dość szybko doszło do mnie, że oni imitują. Dźwięki wojny. Dźwięki wojny wybuchy, syreny yy, przeciwlotnicze. Jest to tak niezwykle nie... poruszająca rzecz, to, to która jest... absolutnie nie pozostawia obojętnym. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Nawet myśląc o tym teraz, mam autentyczne dreszcze. To, to jak pamiętam miny oczy tych ludzi. Tak? To było... no, myśmy pojechali do Wenecji. Ostatniego dnia właśnie już w ogóle biennale, przed zwijaniem się całego i zobaczyliśmy tą pracę jakby tam, w tym miejscu, w którym ona jakby miała swoją e, taką wielką premierę światową i byliśmy właśnie również pod wrażeniem szczególnie widząc jakby reakcję ludzi, którzy no, nikt nie podchodził do tych mikrofonów. Taka totalna cisza i jakiś rodzaj takiego paraliżu. Znaczy, nie, no, niektórzy Potem w końcu I, ktoś tak, podchodził tak. i to było z kolei w drugą stronę mm. bardzo przyjmujące. No, y, rzeczywiście to na nas, myśmy, no, masa rzeczy zrobiła na nas wielkie wrażenie przy kręceniu tego dokumentu. Taka jest prawda. Na widzach też zrobi. Jest też, można by o ciele długo mówić, motyw ciała, jest tutaj tak bardzo, tak różne Cała ciała. Ciełamy sposób opowiadania o świecie. Tak, przecież nawet wypisałem sobie wczoraj, jak, jak, jakie te ciała są, jak bardzo różne w tym, tak. w tym filmie. No gratulujemy i czekamy na ten film wszyscy, żeby nasi słuchacze mogli go również obejrzeć. Dziękujemy za wizytę. Dziękujemy bardzo. Małgorzata Szumowska, Michał Englert, film Ciało Wojny. Do zobaczenia na Millennium Dogs Against Gravity. Do zobaczenia w kinie. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No i super. Wszystkiego radia. powiedzieć, Ula, że trochę już zeszło ze mnie, bo taki byłem spięty. Na początku wszedłem do tego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które mijałem wielokrotnie, ale jakoś albo zawsze był pośpiech, albo coś. Jak się tu wchodzi, proszę Państwa, to no, przestrzeń robi wrażenie i tak na moment na moment człowiek sztywnieje, ale przeszło. Jest miło. No bo też pojawił się fantastyczny gość przy naszym urodzinowym stoliku. Pomyśleliśmy, kto najlepsze rozkręca imprezy w Polsce, kiedy jedzie w trasy koncertowe. No, skoro zorganizował bal u Rafała, to i zorganizuje urodziny radiowej jedynki, setny. Dzień Ralf dobry Kamilicki. państwu. Dzień dobry, dobry pani panie redaktor, panie redaktorze. Ja już u Rafała skończyłem. Ja wiem, ale, ale zorganizowałeś. Cieszę się, że jestem w tej przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej i jestem zachwycony tym to jest mój pierwszy raz i takiego pierwszego razu nigdy nie zapomnę To tak jak Marcin, Marcin no, dzisiaj to, też znaczy ja, ja nie powinienem się przyznawać no, ale ja też nie, też nie powinienem się no, przyznawać, nie bo może bardzo często przejeżdżam, ale to jest uroczysty dla mnie moment, też stulecie pierwszego programu Polskiego Radia, no i rzeczywiście tak sobie patrzę na te przestrzeń no i, co i widzisz? myślę co widzisz? że naprawdę tu można byłoby dobry bal u Rafała i nie tylko zorganizować y i jakby miał mieć taki dom nowoczesny, to mogłoby być taki nowoczesny. Słuchaj, załatwimy Ci na Ja bardzo dziękuję. W muzeach podobno straszy. Nie, to są takie nowe, ono dopiero dwa lata jeszcze duchy się do niej nie, nie. Nie, nie, nie zdążyły. Słuchaj, są tacy, którzy twierdzą, że sztuka oj, nowoczesna strasza, ale z nimi się nie zgadzam. Nie, ja uwielbiam sztuka nowoczesna. A za co? Za to, że jest taka droga. Żartuję, że, że, że, jest, że, że jest taka, że z bym sobie większość tych dzieł powiesił w domu. Mhm. Może niekoniecznie tych różnych konstrukcji, ale jakby miał taki Obraz z XIV wieku, taki z, m, bardzo drogi, to bym się bał po prostu, że, wiesz, ktoś go zachlapie, spadnie ten obraz. Zwłaszcza przy balu. Dokładnie. Ralfie, promujesz nową płytę, płytę Góra. Wyryzyzowawłeś te dyski, które powstały do utworów, do utworów z tej płyty. Porozmawiamy trochę o twoich fascynacjach filmowych, obrazowych. Co takiego się dzieje w sztuce wizualnej? Co się musi zdarzyć w filmie, żebyś na przykład poczuł, że to jest źródło dla ciebie inspiracji? No tu przed chwilą był na przykład... Nie wiedziałam, że dzisiaj będzie mój... Idol, operator filmowy, jeden z moich ulubionych operatorów współczesnych filmowych. Michał Engler. Dokładnie. I no, to, to, jest, to jest taki operator, który, który myślę, że jest marzeniem każdej osoby, która chce tworzyć obraz, no, między innymi teledyskowy, więc to, Żarnym... jak... To jak cokolwiek on pokazuje, to już broni gdzieś tam film. A jak jeszcze w tym filmie jest jakaś treść, jakiś przekaz, jakaś muzyka, no to w ogóle to jest coś wspaniałego. Co musi mieć e, operator, który współpracuje przy twoich teledyskach? No bo ty masz wizję, wiesz mm -hmm. jak co ma, jaka ma być historia, wiesz, jak ma to wyglądać. Co w takim razie musi się, jak, jakimi cechami musi być obdarzony taki człowiek, ja, który raz z Tobą pracuje? Ja miałem przyjemność współpracować z kilkoma e, świetnymi operatorami i najbardziej lubię współpracować z ludźmi, którzy są artystami, ale też są świetni technicznie i bardzo sprawni, czyli e, myślą obrazem, też e, sposobem kombinują. Często e, na przykład, jeżeli robi się teledysk, to mamy budżet e, jednodniowy a powinien być dwudniowy, więc to jest naprawdę taki sprint i to trzeba bardzo lubić. Ja na przykład, jedną z moich ulubionych operatorek jest Weronika Bilska. Jak zobaczyłem takie malutkie ciałko drobnej kobietki z taką gigantyczną kamerą, kiedyś pierwszy raz, przy, jak robiliśmy, to nie był mój teledysk, tylko Łukasza Grzegorzka, w którym brałem udział, to mi ogromnie zaimponowało i pomyślałem sobie, że się jej trochę boję i to dobrze. I wiele, wiele z teledysków wspólnych stworzyliśmy. Też e, Michał Tyszkiewicz, E, m, który tak naprawdę zanim ze mną zaczął pracować, jeżeli chodzi o takie teledyski, to bardziej był takim operatorem, ogromnie zdolnym, ale głównie zajmował się taki, takim komercyjnym, komercyjną operatorką, a ja uwielbiam z nim pracować i no do mojego ostatniego teledysku Góra i nie bój się na zapas, stworzył między innymi zdjęcia i cudownie się z nim pracuje. On na przykład proszę Państwa jeździ, to się nazywa Segway, to jest ja nie wiedziałam, że to się tak nazywa, więc ja wytłumaczę, to jest, to jest, to jest taka jakby deskorolka elektryczna, która sama jeździ i on trzyma wielką kamerę i na tym jeździ I ja to uwielbiam ten efekt filmowy i to wspaniały daje efekt właśnie na ekranie i no, to, to trzeba umieć. A czy tworząc utwór od początku myślisz no, o teledysku, czy zdarza się tak, że już wiesz, że chciałbyś do jakiejś piosenki pokazać mm -hmm. obraz, czy to, wydaje, czy to okazuje się dopiero przy singlach, później zwykle? No ja w przypadku nowego projektu to wiedziałem, że muszę ograniczyć teledyski do maksymalnie dwóch, ponieważ budżety na teledyski są tak gigantyczne, że one często przekraczają budżet całego projektu, pomimo tego, że ja lubię robić klipy i i do balu Rafała zrobiłem około siedmiu teledysków, wyreżyserowałem, a tutaj zrobiłem tylko dwa, ale to jest aż dwa, bo jestem z nich bardzo dumny, ale myślę, że gdybym nawet musiał, a nie miał pomysłu, to bym znalazł pomysł na do każdej piosenki na, na teledysk. I w sumie do balu Rafała zrobiłem praktycznie do wszystkich utworów teledysk, tylko problem jest też taki, że w dzisiejszych czasach, w dobie tych szybkich treści w internecie rolek masowy widz nie za bardzo chcę oglądać teledysk, teledysków, tylko chcę oglądać krótkie formy filmowe Oferegne, rolki. No i mam nadzieję, że to się gdzieś tam skończy. No i teledyski na tym cierpią, prawda? Mm -hmm. dlatego, mm, dlatego właśnie ta promocja tych teledysków jest gdzieś też taka bardzo istotna. a bok płyty Góra jest jeszcze jeden projekt, który łączy twoją obecność tutaj w Muzeum Sztuki Nowoczesnej ze sztuką w ogóle, czyli Beksiński Live. Mm. A, Beksiński Live. Tak, tak. I jaką rolę tam odgrywasz? Ja tam, ro, ja tam y, taką skromną Skronny. rolę po prostu piosenkarza tak zwanego, ale mimo wszystko śpiewam swoje dwie piosenki autorskie z drugiej płyty w takiej ciekawej aranżacji Milky Wish Lake, no i na tle tych obrazów Beksińskiego. Ja myślę, że tutaj y, dlatego myślę, że gdzieś tam ja tu jestem na drugim czy trzecim planie czy wszyscy artyści, bo najważniejsze jest to, co się dzieje z obrazami, z obrazami Zdzisława Bekińskiego na ekranie, bo Ci graficy, którzy zrobili te obrazy mm, no, rucho ruchome, y, to jest tak ogromnie wspaniała praca. No my mamy genialnych y, takich grafików, też to widać mm -hmm. na tym. I to jest to, co warto zobaczyć, prawda? To, że ja tam śpiewam czy nie, to nie ma znaczenia. Gdyby nie było tych obrazów, to ten koncert byłby no, nudny. Więc ja się cieszę, że zabrałem w tym udział. E, udało mi się kiedyś... E, Poznałem takiego znajomego, który handluje właśnie sztuką, no między innymi nowoczesną i on miał na swojej ścianie prawdziwego Beksińskiego w mieszkaniu. Byłem na urodzinach. Jak nikt nie widział, to dotknąłem sobie mm. e, tak paluszkiem delikatnie. Takich rzeczy nie robimy Nie, nie, w nie wolno tego nie. robić w życiu, w muzeum bym no, poszedł nie. do więzienia, no ale to było mieszkanie prywatne. Dlatego proszę Państwa, nie mam drogich obrazów w domu, przede wszystkim bo mnie na nich nie stać, a dwa by mi ktoś dotykał. Ralf Kamiński. Razem z nami. Y, warto dzisiaj włączyć jedynkę po osiemnastej, gwiazdozbiór. Ja uważam, że y, jedynkę zawsze warto jest włączyć i pozdrawiam panią Marię Szabłowską. Pozdrawiamy również i zachęcamy. Na którą mam krasza zawsze. Zaraz, po, z, zaraz y, po, mam na was po niej. Nie? Dziękujemy, Dziękujemy pozdrawiamy. bardzo. Ralska Wszystkiego wszystkim. dobrego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. się na zap się na zapas na zapasmartwi się na zaparzycję Na zapas na zapas Nie mój się na zapas Żyduj się Na zapas na zapas Nie, yes. Nie mart się na zapas Jedynka Polskie Radio.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 Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Popołudniowe godziny szczytu komunikacyjnego już zaczęły się w województwie małopolskim. Zakorkowana jest autostrada A4 pomiędzy balicami a węzłem Kraków południe, zwłaszcza w kierunku Rzeszowa, a także krajowa 94 na obwodnicy Wieliczki oraz krajowa 75 pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem. Na drodze krajowej nr 22 uwaga, w województwie lubuskim nie opodal miejscowości Wołogoszcz. To pom między Wałczem a Strzelcami Kraińskimi. Na kilometrze 116 doszło do wypadku dwóch aut osobowych i w tym zdarzeniu trzy osoby zostały ranne. Na miejscu obowiązuje ruch naprzemienny. Natomiast krajowa 74 pomiędzy Bełchatowem a Wieluniem w pobliżu miejscowości Raducki-Folwark jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 28. Tutaj z kolei doszło do wypadku dwóch pojazdów osobowych i w tym zdarzeniu jedna osoba została ranna Ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Na krajowej jedynce pomiędzy Tychami a obwodnicą Bielska-Białej w, Pszczy... w pobliżu Pszczyny doszło do zderzenia ciężarówki i auto osobowego i na kilometrze 583 zablokowany jest jeden pas w kierunku Bielska. Ruch odbywa się tylko lewym pasem. Obserwujemy tam dość spory korek. Jeszcze krajowa dziewiątka na Mazowszu pomiędzy Radomiem a Iłżą. Nad ranem doszło tam do tragicznego wypadku w pobliżu miejscowości Krzyża Na kilometrze 30 Jestnia nadal jest zwężona. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.